Witamy serdecznie, e, Paweł Wielopolski, Mateusz Łykoński, e, więc i, zaczynamy, e, więc wczoraj w przerwie e, między jedną, e, jedną częścią konferencji, a drugą e, Zatem Agatę Stanisz, czy musimy być grzeczni, e, ja słyszałem, że jak mówimy być niegrzeczni, to możemy być, i to się dobrze składa. Eee, czy słowo mają płeć? No więc, parę lat temu, eee, podczas spotkania wielu ważnych polityków i ludzi pod krawatem, którzy mówili eee, w, w Poznaniu o problemach z klimatem, był tam Algor i tam jeszcze. Ludzie się zebrali. Uh, I skandowali hasło, uh, wszyscy ludzie Greenpeace'u i tak dalej skandowali hasło survival is not negotiable. Więc myślę, że możemy zacząć od, od takiej parafrazy, że gender studies are not negotiable. Uh, i, um, I zauważyć, że jesteśmy w dziwnej sytuacji, gdzie niektórym ludziom się wydaje, że są negotiable jednak. I że jesteśmy w kraju, gdzie są ludzie, którzy y, starają się zanegować podstawowe y, prawa obywatelskie. Y, I robią to przez słowa. Także mam nadzieję, że prezentacja będzie, będzie poruszyła ten problem. Czy słowa mają płeć? Y, zabraliśmy się z Pawłem, żeby, żeby, y, żeby to opracować, ten temat. Powiedziałem, słuchaj, wymyśliłem tytuł. Czy słowa mają płeć? A po powiedział, że powiedział, Ale to strasznie bo przecież mają. Mamy jest pilot. A, jest, jest. pilot. Spojrza. lewo, w prawo. Tak, mają. I e, to jest pierwsza refleksja. I zaraz właśnie Paweł e, zabierze Was w kosmos. Jak dobrze pójdzie, to, to wrócimy. E, i, i, i lecimy. Dziękuję. Żeby zrozumieć funkcjonowanie słów, w tym słów z końcówkami męskimi, żeńskimi, trzeba zrozumieć dwie podstawowe teorie trzy, ale Dwie są powiązane ze sobą. Trzy teorie na temat języka, które pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób funkcjonuje język, słowa, pewne i tak dalej. Pierwsza z nich, to teoria Sapira Wolfa, języki tworzą światy, to jest hasło, ponieważ ci panowie stwierdzili, że każdy język, każda nauka i, nauka i mm, przyjmowanie języka przez przed jednostkę, przez społeczeństwo sprawia, że w pewien sposób specyficznie percepujemy świat. I decyduje o tym ograniczone słownik danego języka i ograniczone reguły gramatyczne. Jeżeli spojrzymy na jakikolwiek język, zobaczymy, że każdy ma jakąś specyfikę, ilość czasów, stron, trybów, albo i brak rodzajów. I tak na przykład jak weźmiemy język angielski, zobaczymy, że akcent w świata jest położone na czasowości, kiedy jakaś czynność jest wykonywana. To jest bardzo ważne. Zobaczymy, że nie ma fleksji w czasownika. To jest kolejna sprawa, że przez czasownik nie dowiemy się, kim jest wykonawca czynności. Z kolei w języku węgierskim mamy rodzaju. Tam problem równouprawnienia istnienia. Wszyscy są jednym podmiotem. To jest pierwsza teoria. Druga to pojęcie dyskursu według Michała Foucault. Czym jest dyskurs? Dyskurs jest usankcjonowaną praktyką wypowiedzeniową, dzięki której przez stosowaną przez instytucje różnego rodzaju, dzięki którym powstaje z jednostki, podmiot staje się. Jednostka staje się podmiotem i otrzymuje pewien status rzeczywistości. Przełóżmy to na wspólną teraz, żeby było jasne. Istnieją różne instytucje, państwo, szkoła, rodzina, uniwersytet. I każda z nich. Posługuje się pewnymi praktykami wypowiedzeniowymi, które mają na celu nadanie tożsamości w każdej jednostce, żeby stała się podmiotem. I określenia statusu rzeczywistości, jaka jest nas rzeczywistość. Określa, czym jest człowieczeństwo, co jest prawdą, co jest kobiece, co jest męskie itd. itd. I można powiedzieć, że jedną z sankcji wypowiedzeniowych, które mają zagwarantować, że dana, dany dyskurs jest ważny, stosuje się takie słowa jak prawdziwy, fałszywy, normalny, nienormalny, zdrowy, chory, czysty, nieczysty, brudne, to może nie. Ale dzięki tym słowom gwarantuje się, że ta, ten dyskurs, propozycja, czym jest mówi, że prawdziwy człowiek jest taki taki, prawdziwy Polak jest taki taki, to zamyka i to ma zamknąć. I to jest... I teraz Michel Foucault mówi, że formą władzy właśnie są te praktyki wypowiedzeniowe. I że władza nie istnieje realnie w postaci króla, parlamentu, obywateli, tylko to jest ścieranie się różnych dyskursów, że ono występuje na poziomie wypowiedzeniowym. Pierre Bourdieu swoim pojęciem habitusu yy, stworzył podobną teorię, która mówi, że każdy człowiek w procesie socjalizacji uczy się myśleć i praktykować przez dane instytucje. Tylko, to jest to znacząca różnica. U Foucault człowiek jest bierny, on jest poddany. Pierre Bourdieu mówi, że człowiek indywidualizuje yy, naukę, to czego się dowiaduje w tych instytucji czy jest wybiórczo, on się uczy wybiórczo i to co yy, chce, tego się uczy i to praktykuje. I teraz powtórzmy, żeby było jasne, żeby rozumieć te dwie teorie języka. Wyobraźmy sobie teorię Sapiera-Wolfa jako pewną matrycę, że, to jest na, że każdy język, polski, angielski, to jest sposób percypowania świata. A dyskursy, to możemy wyobrazić sobie jako nakładki różnych społecznych instytucji, które pokazują, jaki świat jest, jest rzeczywistości, podróż, to jest kształtowanie. To będzie bardzo ważne, żeby zrozumieć funkcjonowanie słów, o których chcemy powiedzieć, typu, o, które mają płeć. Proszęcie. Kolejną sprawą, ważną, bo najpierw opowiedziałem wam w jaki sposób dwie znaczące teorie języka myślenie o języku, a teraz opowiem w jaki sposób jest jedna ważna teoria używania języka będą dla nas ważne trzy opozycje do zrozumienia tego czyli to pragmatyzm i esencjalizm ironiska i metafizyk zauważcie użycie pci żeńskiej na ironistka, że to już nie jest ironista, jakby pojawiły się w tekstach, metafizy. I słownik finalny versus lepsze słowo. W książce będę referował przygodność, ironię i solidarność. I w tej książce Richard Dorothy mówi, że każdy słownik w języku, użytkownik języka ma, ma swój własny słownik, ograniczony zbiór słów, za pomocą którego opowiada o świecie, yy, jaki on jest i mówi, że raczej jest on ograniczony i że on jest finalny, co znaczy, że tylko w ramach niego się tłumaczy i język sam jest w sobie ostateczną instancją mówienia o świecie. I on postuluje istnienie y, używania tego finalnego słownika przez dwie metody. Pierwsza, którą bardziej preferuję, jest postępowanie ironistki, czyli słownik finalny, który opisujemy świat. Ironistka ma wątpliwości, czy rzeczywiście on jest dobry do opisywania świata, czyli jest właściwy. Po drugie ma wątpliwość, czy istnieje język innego słownika, który by dobrze oddawał właściwie rzeczywistość. I trzeci postulat. ironiska wie, że nie istnieje żaden metasłownik, który by opisywał te słowniki. Metafizyk zaś mówi że każdy język, ten słownik, który się posługuje, jest ostateczny, dzięki on wie, że jego język w sposób najlepszy, odda rzeczywistość, jest niezmienna, stała i słowa są przy Nieprzejrzyste, one są raz na zawsze ustalone. Przez to pokazuje, że każde słowo ma swój byt esencjalne, jest zawsze i taki sam. Lodówka to lodówka, nic nie może się zmienić. Następnym postulatem jest to, żeby mając te wątpliwości co do, co do swojego słownika, ten lepszy słownik, który miałby zastąpić, jest wyrazem filozofii pragmatycznej, czyli nie, nie ma prawa, nie, że nie istnieje prawda, ale na tej zasadzie, że jeżeli coś się domyśli lepszego, to może to zastąpić. Chciałbym was poczęstować cytatem bardzo ładnym o co pisze Rorty ironistka cały czas niepokoi ewentualność że urodziła się w niewłaściwym plemieniu, że nauczyła ją grać w niewłaściwą grę językową. Obawia się, że proces uspołecznienia, który daje jej język uczynił z niej ludzką istotę, być może dał jej niewłaściwy język, a tym samym uczynił z niej niewłaściwą ludzką istotę. Nie potrafi jednak podać kryterium tej niewłaściwości. i bardziej zatem odczuwa potrzebę wysłowienia swojej sytuacji w terminologii filozoficznej, tym mocniej uświadamia sobie swój brak zakorzenienia, którego wyrazem jest ciągłe używanie takich słów jak ten perspektywa, dialektyka, schemat pojęciowy, epoka historyczna, gra językowa, nowy opis, słownik, ironia. Mam nadzieję, że ten zarys pomoże nam zrozumieć to, o czym teraz Mateusz chce opowiedzieć. No właśnie. Przebyliśmy daleką drogę już. A teraz, moją prostą i piękną rolą, jest przedstawienie Wam drugiej warstwy naszego wystąpienia. Ona jest prosta, radosna i społeczna po prostu. Tutaj mamy dwie kropeczki. Za kropeczkami są nazwy. Nazwy zawodów, a tutaj jest wpisane tytuł artykułu i nazwisko kobiety, która napisała ten artykuł. O czym on mówi? Otóż jakiś czas temu Feminoteka ogłosiła konkurs, miała tytuł Trudne wyrazy odzyskajmy kobiety w języku. Czyli pięknie. I co się dalej wydarzyło? Rozpoczęła się gra językowa, której celem było tworzenie słów, żeńskich nazw zawodów. Co mówi pani Senczowska? Mówi, że słowa są ważnym elementem równouprawnienia i tożsamości są jego głównym składowym elementem, tak? I, I kolejna rzecz. Pragmatyzm, a nie esencjalizm jakby się chciał powiedzieć. Że y, język y, jako taki nie stawia nam żadnych problemów. Jest idealnie giętką materią, w której możemy się poruszać tak jak chcemy i jesteśmy w niej zupełnie wolni. Y, problemem jest to, co się dzieje, kiedy język staje się społeczny. I kiedy, kiedy na słowa nakładane są pewne wartości, tak a nie inaczej. I jak, jak, jak tym się manipuluje. Um, I kolejna rzecz. Kiedy mówimy o języku, um, społeczna świadomość jest kluczem do zmiany języka. Um, I zmiana nie dokona się, póki ludzie sami nie zaczną partycypować poprzez mówienie w różnych zmianach. I głównym problemem, z którym, z którym podczas tego konkursu feminoteka się że tak powiem, starła i problemem tego artykułu jest coś, to co jest problemem śmiesznych form. Czyli społeczny brak akceptacji dla żeńskich końcówek wyrazów, jako takich. Problem jest taki, że formy żeńskie kojarzą się przede wszystkim ze zdrobnieniami. Um, takie jest założenie, że nie, nie warto wytwarzać żeńskich końcówek na przykład zawodów, bo to brzmi zabawnie na zasadzie marynarka, tak, a nie marynarz i tak I te wszystkie wiadomo przy co drugim pawie studenckim co sobota toczą się właśnie tego typu dyskusje i anegdoty, że marynarka albo że coś tam, nie. E, i, e, tylko, że, kiedy spojrzymy y, na te słowa za dwoma kropeczkami y, przedszkolanka, fryzjerka, nauczycielka, pisarka, profesorka, adwokatka, premierka, prezydentka y, czymś się różnią. Mianowicie y, pierwsze nie brzmi już śmiesznie. Nauczycielka nie brzmi śmiesznie. Fryzjerka nie brzmi śmiesznie. E, przedszkolanka wybrzmiało śmierć, a to mniejsza. Natomiast inaczej sprawam się z profesorką, z prezydentką i tak dalej. Okazuje się, że że żeńskie formy słów odpowiadających za zawody o wysokim statusie społecznym nie są cały zaakceptowane. A te o powiedzmy przeciętnym, prawda, sekretarka i tak dalej, już się przyjęły, są akceptowane. I, i, I co to nam pokazuje? To, że jesteśmy w trakcie pewnych przemian, które mogą dokonywać się dalej, jeżeli się na to zgodzimy. w którymś momencie, jeżeli zaczniemy używać słów, tak a nie inaczej, język nie stawi nam żadnego oporu. I ważne, żebyśmy o tym pamiętali. To jest, to, nie pamiętam, co jest dalej. A dobrze. A to już sobie będzie, to już jest nasz y, manifestacyjny kropeczkowy slajd. Um, o nim za chwilę, ale niech już się wyświetla. Paweł, Paweł, y, ma Manda was zabawę. Tak. W tym czasie zapoznajcie się, żebyście zgłębili to, co chcemy nam przekazać. Teraz chciałbym Wam zaproponować pewien eksperyment filozoficzny pochodzący ze studiów zanów filozoficznych doświadczenia codzienności autorstwa Rogera paul Trua albo Droida. Nie wiem. W pewnym razie... Czekajcie. Tytuł doświadczenia naszego brzmi Pozbawić jakieś słowo sensu. I będę tu trochę cytował, ale też będę wchodził mu w słowo, żebyśmy trochę inaczej przeprowadzili ten eksperyment. Chwyć ten pozbawiony niespodzianki udzieleń i ryzyka przedmiot. W tym wypadku chciałem dać naukowczyni, więc trudno będzie ją chwycić, ale załóżmy załóżmy, uchwyćmy ją. Patrząc na nią, powtarzaj cicho jego nazwę jej nazwę. Patruj się na przykład w naukowczynie, Trzyma w ręce i mów naukowczyni, naukowczyni, naukowczyni, naukowczyni, naukowczyni, naukowczyni, naukowczyni, naukowczyni. Kontynuuj, ale nie zbyt długo, ja za długo. Po kilku chwilach to znane słowo odrywa się od przedmiotu, kostnieje, słyszysz zbiór przedziwnych dźwięków, nic nieznacząco znacząco serię absurdalnych szumów, które niczego nie nazywają, nie wiążą się z żadną rzeczą, bo bezsensowne, rozlane, poszatkowane. W ten sposób pozbawione słowo, jego sensu, przestaje być śmieszne, przestaje cokolwiek znaczyć, przyzwyczajamy się do niego. Bo kwestia używania słów profesorka, naukowczyni, premierka, które na początku budzą śmieszność, przez taki chociażby eksperyment, czyli powtarzali w towarzystwie w końcu tak zaczniemy mówić. Bo postulowalibyśmy właśnie, żeby w tym przypadku promowanie nazw żeńskich, to może się zacząć właśnie od każdego z nas już w rozmowie samej kiedy będziemy sami stosować to. Więc zmiana może być bardzo prosta od samych nas. I przez yy, uświadomieniem właśnie wam o języku, że nie po to, żebyśmy się poza historią, ale uświadomili sobie, że żyjemy w społeczeństwie różnych instytucji, gdzie ścierają się różne dyskursy, różne słowniki, które pretendują do tego, żeby być prawdziwe, normalne, zdrowe i określały rzeczywistość. Kiedy ja słyszę już słowo prawdziwy, chory, zdrowy, ja już się zaczynam bać, co to, to dalej będzie. Musimy brać pod uwagę braku zaufania, żeby przemyśleć refleksyjne, to jest właśnie to świadome używanie języka, to współtworzenie przestrzeni społecznej, żeby zwracać uwagę, w jaki sposób jest używane i dlaczego warto yy, używać w tym. Ten sposób języka, ani nie inaczej. Yy, tak. <śmiech> Więc yy, mówiąc prosto, chcę powiedzieć, że yy, jeżeli jesteśmy na przykład studentami antropologii, yy, staramy się poznać różne problemy społeczne, wszystko jest w języku, bo yy, jeżeli nie wierzymy słowa, to co? W albo Albo w, w kij bejsbolowych? Chyba nie. Yy, I y, taki truizm, że słowo może zmienić świat, jest myślę, że dobrze, kiedy każdy ma odwal, żeby te wszystkie truizmy powiedzieć. Yy, problem jest w tym, że czasami mi się wydaje, że yy, że różni ludzie dysponujący niesamowitym potencjałem intelektualnym boją się mówić truizmy czasami. Zaplątują się w różne dziwne dyskusje i na przykład przedstawicielskim dzisiejszych poranek mam wrażenie, że cały słyszałem, czym gender studies nie jest. I, i chyba cytowaliśmy dziesiątki księży albo innych intrygwionych postaci życia społecznego. Spokojnie, spokojnie ma. A jakoś nie pojawiły się na, na przykład cytaty z feministek, prawda? Co zaplątaliśmy się, więc naszą rolą dwóch naiwnych chłopców będzie mówienie tych wszystkich truizmów, mam nadzieję. Refleksyjne myślenie o słowie to obowiązek w społeczeństwie obywatelskim. Siedzieliśmy wieczorem często przy laptopie, że przynajmniej manifest. W takie właśnie gry i zabawy językowe. Każdy obywatel obywatelskiego kraju powinien się bawić. Tak przynajmniej myślę. Eee, mm, I każdy użytkownik języka to stwórca. No właśnie, stwórca z dużej litery, jak w Biblii, albo innych ważnych książkach, ważnych religii. Eee, I eee, trzeba wiedzieć, że każdy z nas ma możliwość zmiany poprzez język. W kontekście gender studies, czy płci kulturowej um, Na początek bawmy się w takie eksperymenty, jak mówił Paweł uh, Potem mówmy, że na przykład to jest lodówka uh, Popadnijmy w szaleństwo i wróćmy z powrotem A wszystko może będzie piękne a więc nie miejmy oporu przed powtarzaniem naukowczyni, premierki, prezydentki, byłoby super, gdyby powiedział, a mam prezydentkę w kraju. To byłoby fajne, premierka, to byłoby super. A więc skoro każdy właśnie mówi, jak to podsumowując, wiemy, że język to jest jakiś sposób percepowania świata, że jest nam dany przez społeczeństwo, ale przede wszystkim przez różne instytucje które właśnie sankcjonują pewne, yy, form, pewne wizje rzeczywistości, tożsamości, którą można podważyć. Można podważyć, czy to jest prawdziwe, czy to jest zdrowe, normalne. Nie obawiajmy się tego. Wierzmy, kiedy słyszymy te słowa, starajmy się podważyć zaufanie. Czy rzeczywiście tak jest? Poszukajmy może jest inny słownik, który właściwie odda nam rzeczywistość, bo, to, bo język polski Dyskursy różnych instytucji nie są ostateczne, pretendują do tego, żeby być finalne, ale nie są. Tak, jakieś tu ja się I co więcej, mogę powiedzieć, powtarzajmy sobie różne fajne słowa, jak to mówił Mateusz. Dziękuję bardzo. Dziękuję.